Teraz oczy na mnie, ja oczy na łup Ty w wie, jak cudzy z tym wieży jak przykłód Ty może byś po swojemu mógł, z tłumu wybijam się i to nie cud Ty może byś po swojemu mógł, z tłumu wybijam się Brad, brat, rad mi pokazałek na ulicy jest Po nim mi została tylko pamięć rad mi pokazałek Teraz oczy na mnie, ja oczy na łup Typ cudzy styl bierze jak przygód Piąty krok to było moje miejsce Ale w realia zamieniłem sen Teraz oczy na mnie, ja oczy na łup ty, cudzy styl bierze jak przygód